Jak co wtorek, jak najlepiej, jak najsympatyczniej. Podcast nie tylko dla orłów. Odcinek 98. Czas zacząć. tylko dla Orłów. Trochę inne radio.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 nie, nie, dziękuję Dobry, jedziemy. serdecznie witamy w podcaście numer 98 to już chyba ostatni odcinek wakacyjny z cyklu Dublin Online, to już chyba szósty odcinek, ostatni chociaż wakacje, wakacje jeszcze trwają, ale mam wrażenie nie wiem jak plany nam tutaj pozwolą, za tydzień będzie odcinek Con Amore czyli tylko po włosku tylko włoska muzyka. No i z Włoch. Odcinek taki weekendowy z Włoch. Mój krótki wypad. A gingerowe, gingerowe też wakacje. Ale o tym, o tym później. Zatem podcast 98. Podcast nie tylko do orów. Dawid Filipczyński. Jak co tydzień, jak co wtorek, jak zawsze. Dla Was na Waszych albo w Waszych słuchawkach. W Waszych iPodach, w Waszych otworzaczach. Waszym autobusie w, waszej, w Warszawie, w Waszej serence, w czasie Waszej drogi do pracy, gdziekolwiek chcecie podcast, nie tylko dla urów, zawsze jest dla Was. Co dzisiaj w podcaście? Zatem powiedziałem już, że będzie spotkanie z Ginger. O, oczywiście, oczywiście nie omieszkamy. Aga ostatnio trochę w rozjazdach, co nie znaczy, że głosu nie może wydobywać z siebie. Będzie spotkanie już chyba ostatnie wakacyjne z cyklu Miak wygląda początek emigracyjnego życia w Irlandii, czyli spotkanie z Przemkiem. Będzie dzisiaj więcej muzyki, a Biedron prosił o więcej muzyki. Będzie dzisiaj może nawet jakaś piosenka specjalnie dedykowana dla niego. Pomimo tego, że gościu bez kolacji nie chce spać, to ostatnio na zdjęciach widziałem Widziałem właśnie, że przy tym, że amerykańskie życie mu służy. Hamburgery, hot dogi, różne takie fast foody. Biedron, nie wiem, czy pamiętacie, moi drodzy, a czy to jest człowiek, który jest z nami bardzo, bardzo mocno współpracował w, z podcastem. Z podcastem, w podcaście po prostu często się udziela. Dobrze, to tyle. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj się zmieści. Nie mam w ogóle planu, mam mój zielony zeszycik. W nim dużo, dużo notatek. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zatem, na sam początek Spotkanie śniadaniowe, dziwne to tyle. Rzamy, tu Radio, przepraszam, tu podcast nie tylko dla Oru, z Zielonej Irlandii. Reklama. Proszę Reklama. Reklama. Mówcie. Blockhouse A Znowu nadaje Na www.blockhousea.jojo.pl Te dźwięki są dla was, a ja by robił wszystko Abyście poczuli się przez te 60 minut Jak w kosmosie Dźwięk oszczelny magazyn Jurka Owsiaka Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać Podcastu. Na szagę. Który kręcą dla was... Dorota. I Bart. No jest raz doskrzypiał. <głosy> o. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przez milionami słuchaczy. No, dobre było! Wprost z Zielonej Irlandii. Tu podcast nie tylko dla orłów. Zatem weekendowe, bardzo, bardzo leniwe przedpołudnie jak wspomniałem, śniadanie z Ginger dzisiejszy podcast pod tekście ma właśnie śniadanie z Ginger Ginger wróciła, moi drodzy słuchacze z wakacji, o wakacjach ona zaraz powie, może nie powie gdzie ale powie jak było, ale wróciła moi drodzy słuchacze tak opalona Ginger jest taka troszeczkę jakby to powiedzieć taka zbudowana, tak, tak fajnie i pokazywała, pokazywała mi dzisiaj rano przed podcastem Dekolt no i po prostu można wymięknąć, słuchacze, mm, kto zdjęcie widział, ten widział, może, sesja jest w każdym razie, sesja ciąg ciągle czeka na aprobatę, ale, ale kto zdjęcia widział, ten widział, mm, no i cóż, Gingi, Gingi, Gingi, Gingi Amoroso, witamy Cię serdecznie wśród żywych na irlandzkiej ziemi, jak tam wakacje? Oczywiście wszystko to jest wielotna bzdura, żadnego dekoldu nie pokazywałam, tylko kawałek brzuszka, który mam cudownie opalony, chwaliłam się, no cóż, czasem trzeba... E, wszystko jest wielotną bzdurą. Dlaczego? Dlatego, że e, to śniadanie, które tak Filip podkreślił, nie jest, nie było to śniadanie z kolacją, tylko jest to same śniadanie, ale, Siedzimy... ciągle, ale ciągle liczę, że to, kiedyś to śniadanie z kolacją będzie, że będziemy nagrywać taki, wiesz, 24, może nie 24, ale na przykład 12H, taki podcast od godziny na przykład 10 wieczorem do 10 rano. Tak. Ja nie wiem, czy ja dam radę, Filip, z tobą taki maraton przeżyć, bo to jest jednak w zadanie, w challenge. E, ta, w każdym razie jesteśmy teraz sobie w restauracji, faktycznie. Twoja, chyba to czym... Moja? Nie, to jest twoja herbata akurat. Moja jest tam. Teraz sobie, teraz sobie siedzimy w restauracji. Ja sobie wcinam muffina. Jakieś kanapeczki za chwilę będziemy też wcinać. Tutaj Filip sobie zrobił typowo włoskie śniadanie na, na, na słodko. Ciekawe, czemu tak akurat? Czemu na słodko śniadanie? Z reguły Polacy jedzą słone śniadanie. Tak, bo mój dziadek walczył pod Monte Cassino i potem nie chciał wracać do Polski i tam został we Włoszech. I, i mam korzenie włoskie i tam i dziadek często przyjeżdżał. Nie śmieję się naprawdę. I, i ten, i, i ten. I często tam do dziadka do Bedialanu jeździliśmy. I dziadek zawsze nam robił takie naleźniki na śniadanie, których nigdy nie, nie cierpiałem. I, i, I stąd mi zostało, że na śniadanie zawsze dużo słodkich rzeczy i mocną herbatę. Aha, nigdy nie cierpiałem, ale tak mi zostało, że na śniadanie słodkie rzeczy. No dobrze, fair enough. Moi kochani, my sobie śniadanie. Jestem ciekawa, co Wy teraz robicie. W tej chwili, w, tej chwili, w momencie, kiedy słuchacie nas, ciekawe, co robicie. Czy kto jest Was je śniadanie? O to jest pytanie. Filip, jak myślisz? Właśnie, może zrobimy ankietę, bo ta ankieta, która jest teraz na stronie, jak dużo... A propos ankiety czerwek, ja muszę z Tobą poważnie porozmawiać. Tak, może zrobimy ankietę, co robisz, kiedy słuchasz podcastu na przykład... Coś takiego. A, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo my zawsze mówimy, co robimy, kiedy nagrywamy podcast. To może teraz słuchacze podzielą się z nami swoimi e, swoimi przedsięwzięciami w czasie słuchania podcastu. No wiesz, wszystko zależy od Ciebie, bo to Ty jesteś panem technicznym podcastu i głównym szeryfem, więc wszystko zależy od Ciebie. Ja myślę, że pomysł jest dobry. Ale podcast jest open source, czyli każdy może wrzucać swoje trzy grosze i każdy może mówić, co mu się żywnie podoba i... I, I tak to wygląda. E, Aga, y, opalona, z, pomimo wszystko naprawdę ten bius, ona pokrywa. Ona jest skromna i ona po prostu nie mówi. Aga, co dzisiaj w podcaście? Co dzisiaj będzie, jak myślisz? O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? W Czy... trochę? Ja, ja nie mam pojęcia. Ja dopiero tyle, co wróciłam z wakacji. Od razu Filip mnie wrzucił w wir zadań, nowych, nowych wyzwań. Ja nie mam pojęcia. Ja, powiedz mi tyle lepiej. Może, może coś o wakacjach faktycznie. Może bym coś poopowiadała słuchaczom, jak tam moje wakacje. Ja muszę powiedzieć tylko tyle. Było, kochani, cudownie. Po prostu cudownie, naprawdę po całym roku ciężkiej pracy, tydzień w ciepłych krajach to jest zasłużony, zasłużony tydzień i naprawdę można się nim cieszyć. A ja słyszałem, mówiąc z lekko o um, paszczą napełnioną kanapką, słyszałem nieoficjalnie, że pojechałeś do Czerwka na trzy dni. Nie, akurat nie do czerwka, ale bardzo chętnie bym chciała się z nim spotkać, żeby wytłumaczyć mu y, pewne kwestie a propos mojej osoby. Y, natomiast... no my, się, my się znamy już dość długo i jakoś mi nie chcesz tłumaczyć pewnych kwestii. No wiesz... Um zostawimy tą kwestię otwartą. Natomiast, co chciałam powiedzieć, ostatnio w podcaście była mowa o powodzi. Była mowa o powodzi w Polsce, była mowa o powodzi w Anglii. Słuchałam tego podcastu dosyć uważnie i postanowiłam się wybrać teraz zgadnij gdzie. Gdzie spędziłam trzy dni przed urlopem w ciepłych krajach? Ale w Polsce? Z gadu, z gadu, W której ręce, Złota Kula? Gdzie były powodzie? Ostatnio były powodzie tam na dole w Anglii. Ale tam nie byłaś... Czekaj, ty mówiłaś, a nie pamiętam, czekaj, czekaj. Nie mówiłaś mi. A czy to jest kraj w Europie? Kraj w Europie. E, kraj na kontynencie europejskim? Nie. Nie, czyli musi, musi być Anglia. Musi być Anglia. Czyli byłaś e, w Londynie. No wiesz co, podejrzewam się troszeczkę więcej e, percepcji. Byłam w Londynie, bo musiałam być w Londynie, ponieważ lotnisko jest w Londynie, natomiast e, wybrałam no trochę, się... No to trochę zgadłem. Trochę zgadłeś. Tak, bo trochę wiedziałeś, że mam przesiadkę w Londynie, natomiast moi kochani jestem jedyną osobą na świecie, która jest w stanie spóźnić się na samolot, czekając przed bramą dwie godziny na niego, jestem jedyną taką osobą, no i faktycznie nie poleciałam tam, gdzie miałam polecieć w planowanym terminie, musiałam zostać w Londynie dwa dni, a ponieważ nie lubię tego miasta, więc wybrałam się do Gloucester. Spędziłam dwa dni u znajomych, u mojej serdecznej przyjaciółki Ziuty, pozdrawiam serdecznie. I jej wspaniałego narzeczonego, który o trzeciej rano, mając na siódmą do pracy, wyjechał po mnie, żebym się nie zgubiła w Gloucester. Wyjechał po mnie, no i właśnie spotkaliśmy się, spędziłam z nimi dwa dni. Pozwiedzałam trochę Gloucester, muszę powiedzieć, że nie widać śladów powodzi, natomiast opowiadali mi, że faktycznie było ciężko, było ciężko. Wiesz, wchodzisz do domu, a tam metr wody. Wiesz, zakrywa cię po pas. Ja też tak mam, jak foto do łazienki i do wanny. Też. Filip, nie zwierzaj razie. A ten Gloster to może gdzieś koło to mawka, ten, co mówi, kiedy pada. To dlatego, że to jest podcast taki powodziowy, angielski, lubię, kiedy pada. Bo taki, ma, taki mamy nowy podcast, nie wiem, czy słuchałaś. Ja słuchała. Nie no, więc chyba On chyba właśnie o tej całej powodzi, lubię, kiedy pada. I on tam podaje wiadomości meteorologiczne, kiedy pada, ile pada, ile wody w zawichoście i stan wody... W raci niedolni Tak, proszę tam podcast Nie lubię kiedy pada, czyli wiadomości pogodowe Z Anglii Dobrze, jak było w Gloucester ogólnie? Ogólnie było dosyć dobrze, nie padało Pogoda była naprawdę fajna Byłam zaskoczona, że w Anglii Zwłaszcza w tej Mafinka. części Ej, To jest mój mafinek właśnie Dziękuję Ci bardzo No to spróbuj sobie trochę, ale zostaw mi też trochę Ja jeszcze nic nie jadłam, słuchaj, ja wróciłam z wakacji Jestem biedna jak mysz kościelna może zrobimy Paypal na stronie Donation dla Ciebie? Co? Nie, dziękuję, jakie sobie poradzę. Przyszłego tygodnia już będzie dobrze. Ale do, tego, ale do przyszłego tygodnia proszę mi nie wyjadać moich śniadań. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy. W każdym razie Gloucester, była piękna pogoda, było wspaniale i muszę przyznać, że nie widziałam się z Jutą przez trzy ostatnie lata, więc naprawdę yy, miło było troszeczkę powspominać lat studenckich, minionych niestety. Jezu, jak to człowiek się szybko starzeje, nie? Dobrze. To kończymy naszą wstępną taką gadkę i może puścimy jakąś piosenkę. Może Irek Dudek, jak to było. Ach, ziuta. Taka była chyba piosenka Ireka Dudka. No to właśnie z tej piosenki się wzięła ksywa, mojej przyjaciółki. To specjalnie dla ziuty Irek Dudek. Podcasting, baby! Nie tylko dla Orłów z Zielonej Irlandii. Proste. Pierwsze pytanie. Czy pan nie słyszy? Ja? Tak pan. Słyszy. Dziś życie moje przegrane jest, przegrane jest przez jedną noc. O, Naprawdę nie wiem, jak się pozbyć, jak się pozbyć ciebie stąd Urody świnki i wimacz się przewyższasz nawet ją Lecz nie mnie, straszy twoja twarz A wszystko to przez jedną noc Rapper human Rapkita super kawałku Miller Kill Me z płyty Nicera albo Śmierć. Kolejna afera polizał Schroedera i przez Millera ja teraz umieram. Wiedział ten ćwierć Nicera lub śmierć, więc jestem dead i cieszy się z gret. Lecz czeka go paka, cela mi wszczaka. Za śmierć Rokity, yo faka, Jan Maria Rokita, jam zmarł i kwita. Już ciągnie wytwornie, koń na platformie Mam zaprzęg boski, tust olechowski I mocna kobita, daje skopyta, kopyta Patata i zyta, patata i zyta Miller is killer, leper i dealer Będę ich straszył jak zombie na pile wypije z Leszka ostatnie sondaże ale leperowi kmiota wyparze Będzie was męczył duch posła Okity Wykopię na obóz światów kwity Tyle dałbym, by zobaczyć się, jak rządzę, lecz nie mogę, bo wiem. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę, bo dębowe wieko trzyma mnie. Ciągle tylko Dublin, ciągle tylko ci sami ludzie, ciągle Agnieszka, ciągle wywiady i, i, i, i te spotkania czwartkowe, co w piątek. Ale trzeba gdzieś wyjść cholera na zewnątrz, dlatego długi weekend w Irlandii, tak zwany bank holiday i wybraliśmy się troszeczkę poza Dublin, nawet mówiąc szczerze, daleko poza Dublin, czyli na drugą stronę Irlandii. Klify moherowe, klify sławne irlandzkie, klify najwyższe prawie w Irlandii, najwyższe są troszeczkę bardziej na północ, czyli Sleaf League, czyli dość już chwilowo dublińskich, dublińskich rozmów zapraszamy teraz na wrażenia z klifów moherowych, które są oblężone przez ten weekend, ale oblężone są przez Polaków, po prostu jest tutaj no po prostu chyba każdy gość tutaj to jest Polak, budowlańcy mają wolne, takie trzy tygodnie budowlane wolnego, no i w ogóle pogoda w Irlandii nie nastraja do siedzenia w domu, a może nastraja, bo pada ciągle cały weekend, ale my pomimo tego wybraliśmy się właśnie na klify, czyli tak, mówimy, nie siedzimy w domu. Mamy samochód pożyczony na 3 dni za 118 euro. Taki ładny Nissan Almera, taki pięciodrzwiowy. 118 euro za taki samochód na 3 dni. Taniocha. Zatem wybraliśmy się, pomimo tego, że w Dublinie padało. Szczepan nie chciał jechać, bo Szczepan ostatnio... Szczepan ostatnio po ostatnim podcaście niestety został ugodzony dzidą na polu walki i musiał zostać. Ale, ale my się wybraliśmy... Słucham... Tak leczy rany tutaj Mariela podpowiada. No i mnóstwo, mnóstwo ludzi, pomimo tego, że została cała tutaj budowla klifów zrekonstruowana, to jest mój czwarty bo piąty raz na klifach. Pamiętam jak byłem pierwszy raz to było takie szczere pole i kilka takich y, y, y, y, barierek, żeby nie wypadać, żeby nie wypadać, a teraz to już jest tutaj punkt turystyczny pełną gębą. Mamy knajpy, mamy wszystko tak ładnie tutaj w kamieniu obłożone. Mamy schody piękne, mamy szlaki wytyczone. Mamy, mamy co? Kury? Murki. Aha, takie murki, żeby nie wypadać. Tak, bo tutaj średnio 8, 8 do 10 osób rocznie ginęło na klifach. A no zobacz tego tam na końcu. Tam stoi taki jeden. W zeszłym roku, jak byliśmy z Biedronem, pozdrawiamy tutaj Biedrona i jego fajną dziewczynę, jak byliśmy rok temu z Biedronem, nie nagrywaliśmy nic, ale pamiętam, rok temu tutaj w zasadzie nie można było wejść prawie nigdzie, zobaczyć prawie nic, bo wszystko tu było under construction i, i z pompą, właśnie z wielką pompą, chyba w kwietniu otworzyli tutaj całe takie centrum turystyczne, knajpy, sklepy, chodniki, takie, że można było wszystko obejść pięknie, ładnie i w ogóle. Gdzie idziesz? no właśnie, przepraszam Pani, bo Pani tutaj Polaków jest tyle, jak się Pani tutaj podoba pytamy taką pierwszą spotkaną osobę, od razu się okazuje, że to Polka jak się Pani tutaj podoba pierwszy raz Pani nic nie mówi Pani chyba to nie jest Polka, przepraszamy myślałem, że to jednak Polak, naprawdę Polaków czy jest tyle? mnóstwo? A, no mnóstwo po prostu tysiące, tysiące no i co? no kamienie są, nagle się kończą i wpadają do wody i na tym polegają klify ale ogólnie polecamy, no bo to jest taki sztandarowy punkt do odwiedzenia w Irlandii oprócz Dublina, oprócz e, oprócz co tu jeszcze, Kerry można na górę, można Cliffs of League, to są takie klify takie klify fajowskie, zobacz znowu ta pomarańczowo-czarna dżownica idzie tam takie fajne dżownice są. Proszę sobie wyjść na Flickra, wrzucę zdjęcia z klifów ostatnich. Niestety jest takie strasznie ostre słońce i te zdjęcia wychodzą takie, takie zamazane lekko, pomimo włączenia filtrów w moim kosmicznym aparacie. Niestety te zdjęcia nie wychodzą takie, jakie bym chciał. No ale cóż, ogólnie podoba mi się tutaj, podoba mi się, że porobili to nareszcie tak porządnie. Wejście jest za 4 euro, ale my chyba nie płaciliśmy, nie wiem czemu parking kosztuje 8 euro parking jest zawalony, calusieńki mnóstwo ludzi jedziemy teraz do Dulin, zjeść coś Dulin to jest taka miejscowość fajoska dla surferów takie przyjemne malutkie miasteczko, gdzie można się zatrzymać w hostelu, można zjeść coś w fajnych trzech pubach, które są no i tyle, tak to wygląda Klify, Cliffs of Moher pewnie większość słuchaczy myśli, że może siedzimy gdzieś w Dublinie, dalej na balkonie i, i, i wcale nie jesteśmy na klifach, radio to teatr wyobraźni ale, ale jesteśmy wybraliśmy się właśnie w niedzielne poranny poranny dzień 4 godziny nam zajęło tutaj przyjechanie, bo padało bardzo a jechaliśmy tak luźno, luźno jest tutaj 280 km z Dublina nie jechaliśmy przez Galway, bo w Galway są, odbywały się na ten czas właśnie takie sławne ty, ty, ty Galwayowski tydzień koniarski, takie główne w Irlandii zawody, konne, wyścigi i wszystko związane z koniami więc żeby uniknąć korków i wszelkiego typu różnych takich trafikowych problemów, pojaliśmy troszeczkę w koło, ale teoretycznie czasowo wylądowaliśmy tak samo zatem tak to wygląda Cliffy of Moher, zapraszam wszystkich to bardzo łatwo tutaj dojechać niestety tylko samochodem autobus Bus Ayrin chyba nie dojeżdża do tego punktu ale na pewno można się tutaj dostać z Galway. Z Galway chyba takie małe autobusiki jeżdżą. Nie pamiętam dokładnie, bo od dawna autobusikiem nie jeździłem. Ale mam wrażenie, że z Galway można przyjechać takim małym autobusikiem i przywozi tutaj. Zatem w całej Irlandii pada, w całej Irlandii deszcz ogromny, a my tutaj Blue Sky, Blueska tylko na naramkach I, I cóż, i mnóstwo turystów, tak? Tak, kiwa tutaj Mariola, że tak. Mariola dzisiaj nic nie mówi, bo jest tutaj... Dech ich zaparło, że tu jest tak świetnie. To tyle. 6 minut 18 sekund mojego klifowego gadania. I cóż, zapraszam. Może będę tutaj piąty albo szósty raz kiedyś. Może więcej kiedyś państwu powiem. To tyle. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie do Dublina. Ponownie na rozmowy z Agnieszką i z innymi chłopakami. Hey. Serdecznie witamy, witamy tym bardziej serdecznie, że w podcaście dzisiaj wystąpi znakomita, znamienita em, właścicielka w zasadzie, można by tak powiedzieć, em, portalu. A jaki portal? Ona powie sama. Witam serdecznie, Juta Miernik, nie tyle właścicielka, co redaktor naczelna portalu internetowego mitu.je który online jest od 12 marca bieżącego roku. Serdecznie wszystkich zapraszam, jeszcze raz podkreślam itu.ie, yy, przeliteruję METOO.ie. -e". Chcemy zachęcić ludzi, aby korzystali z tego, co Irlandia oferuje. Chcemy, aby swoich strachów, swoich kompleksów nie chowali za narzekaniem, za dopatrywaniem się brzydkich butów, brzydkich Irlandek, brzydkiej pogody, brzydkiego chleba i itd., itd., itd. Tylko żeby po prostu wsadzili chleb do tostera. Zawsze jest alternatywa. Dokładnie. Zawsze jest alternatywa i, i chcemy ją pokazać. Dlatego portal mitu pisze się ME z dwójką, albo też tu jako, dwa, jako T2O. tak? Macie też wykupioną taką domenę. Dobrze, na końcu chciałbym pozdrowić Arka, dziękuję, któremu się spotkaliśmy, znanego blogowicza, cynicznego. Jakieś takie, On prosił, żebyś powiedziała coś o nim tak, tak fajnie, bo mówił, że, że trochę czuł się ostatnio niedowartościowany. Czy coś miłego o nim byś powiedziała? Oczywiście, żebym powiedziała. Arku, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie. Popieram i wspieram rękoma i nogami Twoją inicjatywę. Jesteś bardzo specyficznym i rzadko spotykanym typem człowieka, takiego społecznościowca, co się rzadko zdarza, a powinno coraz częściej. Gratuluję osiągnięć, gratuluję pomysłu do stworzenia nowych spotkań w domu polskim, które podajże odbyło się w w niedzielę. Nie odbyło się, bo ktoś kluczy nie przyniósł. Oj, to się odbędzie. Trzymam kciuki, czytam vloga. Kto nie czyta? I pozdrawiam bardzo ciepło. Raz jeszcze. Arek ma żonę, żeby tu nie było, że coś tam, jakieś takie tutaj damsko-męskie wycieczki. Dziękujemy Judycie, dziękujemy, zapraszamy na portal. No i myślę, że to nie jest ostatni raz, kiedy usłyszymy w podcaście nie tylko dla Rów o portalu Mitu i o Judycie i o chłopakach z całego mm, biało-czerwonego layoutu. Jakim... No niekoniecznie, nie jest biało-czerwony. On nie jest biało-czerwony, on jest taki pomarańczowo-wiśniowaty. Taki Taki, w takich kolorach jest portal MeToo. Proszę zapatrzeć, proszę e, zaglądnąć. U mnie niedługo będzie malutka taka zajawka e, portalu. Proszę sobie kliknąć na stronę nie tylko dla orów, potem na dole takie czerwone, czerwony balonik. Zapraszam, dziękuję. Do usłyszenia. Dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi są. Tak to formalnie bardzo interesujące. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś Nie tylko dla orłów Co to jest odwaga? Że nikt się nie boi niczego To jest rzeczywiście to, co jakiś człowiek się boi zrobić A się przemaguje i to naprawdę robi Tak jak umie Że ktoś jak odpadnie, no to próbuje nie płakać to jest właśnie odwaga, że jak tata nie pójdzie do placy i nie powie o tym mamie. To jest prawdziwa odwaga, bo się nie boi mamy. Nagrywam, dzień dobry. Dzień. Serde Pytamy dzisiaj, dzisiaj mamy spotkanie z Weroniką. Nie widziałem Weroniki. Jak dawno się Weronika nie widzieliśmy? To długo, nie? Nie wiem. Bo kiedyś była tak dawno temu. No właśnie, byliśmy, pamiętasz, w Belfaście chyba razem, nie? Tak padało strasznie. Tak. I wtedy ja pojechałam do mojej babci. O właśnie, tak. Do, do Polski? Babcia w Polsce? Tak. Tak. A byliście wtedy w Belfaście w Zo? A mnie. Nie? Mhm. Dobra, chciałam się spytać, jak twój angielski? Bo mama mówiła, że się uczysz dobrze. Dobrze. Dobrze idzie? Umiesz tak. dobrze? Umieścić po angielsku, czy po irlandzku? 1, 2, 3, 4, 5 To tylko 5. A dalej? 7, 6, 8, 8 Mhm. Dobra, dobra. A jak Ci się podoba w Dublinie? Byłaś w Dublinie już wcześniej kiedyś? Nie. nie. A w zoo dzisiaj Ci się podobało? Tak, podobało mi się. Było dużo fajnych zwierzaków, czy nie? Nie, nie było. A, nie było? A nic nie było? Nic nie było. Zupełnie nic? No zupełnie nic. Ej, mhm. co to za śmieszne łóżko? Takie duże łóżko tutaj. A to jest łóżko? To jest moje i tej tam pani, co siedzi obok. Aha. Dobrze, Dobrze, no. chciałem się spytać, jakie ty masz łóżko? Duże czy małe? Duże. Duże, aha. Dobrze, chciałem się też spytać, czy chrapiesz w nocy? A, nie Nie chrapiesz? Nie chrapię. Nie chlapisz. A co robisz w nocy najbardziej? Um, na przykład układam puzzle. W nocy? Nie. Co ty w nocy? Puzzle? Nie, no co ty. Tak? Ale sama czy z jakimiś kolegami irlandzkimi? Moi koledzy dawno odginęli. Zginęli czy odjechali? odjechali mam. Chciałem się spytać czy w ZO były jakieś fajne zwierzaki, które, które ci się podobały? Mama a z... Zyrafy? Nie. Nie było zyraf? Nie a pingwiny? Też nie było. A słonie? Nie było. A małpy? Nie była. A małpa Weronika była może? Nie była. Słuchajcie, poszkać tu tylko na odniu. Serdecznie witamy już ponownie z Dublina. Przed chwilą, moi drodzy słuchacze, mieli możliwość posłuchania. Rozmowy z przemiłą Weroniką. Weronikę już znamy w podcaście od prawie roku, chyba właśnie, we wrześniu. Rok temu Weronikę pięcio-, sześcioletnią dziewczynę poznaliśmy. Taka również śliczka Poli, córki, córki Szczepana. Coś nam tutaj jedzie, cholerka. Tak, hałasy. To dla Wojtka jeden tutaj usłyszaczy prosił, żeby, żeby nagrać dla niego troszeczkę e, takich samplowych rzeczy, jak słuchać głosy, jak słychać rzeczy z ulicy, bo też chce sobie kupić taki um, device jak ja mam do nagrywania. Ale wracajmy, wracajmy, bo mało czasu już mamy koniec podcastu za chwileczkę. Zatem była Weronika i była. Króciutka rozmowa z panią Judytą z portalu Mitu. E, to taka zaległa rozmowa, która nam nie zmieściła się w podcaście chyba 3 tygodnie temu, więc teraz takie 3-4 minutki zaległe. Co teraz? Co teraz Aha, właśnie jesteśmy nad rzeką, jesteśmy nad rzeką Lifi. W Irlandii są dwie takie rachityczne rzeki Jedna się nazywa. Co Jedna się nazywa Shannon, to jest po tamtej stronie, czyli na zachodzie, a z tej strony mamy rzeczkę Lifi. No i właśnie z tą rzeczką jest związany event dzisiejszy. Mamy, mamy połowę sierpnia i dlaczego stoją nad tą rzeką? Właśnie pytanie, słuchajcie. Czy... To o co mi chodzi? Um, ponad miesiąc temu dostałem e-maila od naszej słuchaczki, stałej słuchaczki z Danii. Tak, mamy w Danii bardzo silną grupę słuchaczy, z tego co wiem, trzy osoby zarejestrowane. No i dostaliśmy e-maila mniej więcej tego typu, że będzie najazd wikingów w połowie sierpnia. Ja tak troszeczkę nie wierzyłem, to jacy wikingowie, jakaś Polonia przyjeżdża tutaj z Danii, ze Szwecji i będą tu okupować wyspę. O co chodzi? Ale nie. Okazało się, że właśnie tu słyszymy ludzie już już klaszczą, już gwizdą. Okazało się, że duńczycy, tak, pewien, to nawet się okazało niedawno, że pewien duńczyk zabłyszweda już chinką, tak, tak. Okazało się, że duńczycy wybudowali w Roskilde łódź. Długa, długa, chyba drakar to się nazywa, taka łódź wikingowska, długa. No i w tej wikingowskiej łodzi zbudowanej z 30 drzew i chyba z 7, 780 różnych takich o podobnych innych takich rzeczy zbudowano właśnie z tych 30 drzew łódź, ale łódź nie jest taka zwyczajna łódź jest taka um, taka jak była tysiące lat temu jak wikingowie właśnie tutaj napadali Irlandię i wyspy jak łupili tutaj i dziewictwo Irlandką zabierali więc Łódź jest pro, nie nie, ale jest idealną kopią takiej Łodzi jak, jak dawno, dawno temu było. Proszę sobie wejść na Flickra na stronie jest na dole po prawej stronie okienko, proszę kliknąć i tam są wody. zdjęcia. Nie za dobre, bo dzisiaj pogoda jest taka mglista i takie zdjęcia są troszkę mleczne, ale proszę sobie wejść i zobaczyć właśnie jak ta łódź wyglądała, jak wyglądało, jak wyglądało przybycie Łodzi tutaj do Dublina. W dzielnicy gdzie mieszkam nazywa się Docklands to właśnie tutaj ta łódź przybiła cała dzielnica była w flagach, w rągiewkach tutaj statki tą, e, Kingowską tutaj eskortowały, taki wielki holownik z takimi tymi wielkimi kawk, kawkami I każdy kto tutaj w zasadzie miał jakąś łódeczkę to ją zbudował i tutaj um, towarzyszył tej łodzi właśnie w momencie teraz mamy 13.30 w czasie lunchu się wyrywają z pracy i właśnie tutaj setki tysięcy może nie setki, ale, ale tysiące ludzi właśnie tutaj przy brzegu dopingują. Słyszycie, jak klaszczam, jak tu gadają gadałem dżyska, i właśnie tą łódź dopingu. Łódź, co ciekawe, płynęła z Danii poprzez, przez Anglię, ale górą tam, przez Shetlandy i potem koło Edynburga, na tutaj do Irlandii. Więc naprawdę nawiosłowali się i, na, i, na, i, i żagielek mają taki mikry, ale no 65 osób w tej łodzi się znalazło no i przypłynęli, przypłynęli. Już ich widać tutaj bliska klaszczem. ja na razie tak spokojnie trochę się tutaj odwróciłem od tego tłumu, żeby, żeby nie przeszkadzało. No i fajnie, i Łódź tutaj posiedzi e, chyba rok w muzeum, e, w muzeum proszę sobie wejść pod adres muzeum.ie e, i tam sobie znajdziecie większość detali o, o, o tej łodzi i po roku Łódź zostanie z powrotem przetransportowana do Danii, do Roskilde i tam już będzie chyba sobie pływać jakoś turystycznie, a może nie wiem w każdym razie to jest naprawdę duże wydarzenie. Dobrze, po mojej rozmowie tutaj o łódkach, jakaś mała reklamówka, jakaś mała pioseneczka, wracamy już do polskiego podcastingu. Troszeczkę się dzieje, trochę ciekawych rzeczy, zatem to tyle o Łodziach i tabliniach. No. Nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych,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 Nieważne, w jakim zakątku świata ukryło się bez talencie, dopadną je. I imię to. Celluloid. Te dźwięki są dla Was, a ja bym robił wszystko, abyście poczuli się przez te 60 minut, jak w kosmosie. Dźwięk kosztelny Magazyn Jurka Owsiaka. Just, just, just. Deliberated Syndication Podcast system. Hey, łap mikrofon, łap mikrofon. Hey, ziomek, łap mikrofonek! Łap mikrofon! Łap mikrofon! Jak Łap mikrofon Łap Radio Warszawa Zacisze. Nasze lokalne informacje w globalnej sieci. Znajdziesz nas na www.zacisze.info. Radio Warszawa Zacisze. Mamusia prosiła, posłuchaj córeczko Radia Maryja, a ja mówię, że wolę podcasta z polskiego Detroit i basta. tego, pewnej nie możemy przeginać. co Cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Witamy serdecznie w poprzednich podcastach spotkania z Przemkiem, czyli z człowiekiem, który wie wszystko o Irlandii. Przypominamy forum, e, adres do jego forum, zieloneirlandia.pl Tam sobie wszystko możecie znaleźć. E, mm, i tak to wygląda, że w pierwszym spotkaniu z Przemkiem rozmawialiśmy, jak dojechać do Irlandii, w drugim, jak zamieszkać w Finlandii, a teraz w tym podcaście porozmawiamy chwileczkę o, o tym, jak tutaj mieszkać w Irlandii. I nie mieszkać, tylko pracować, przepraszam. Um, czyli o jak znaleźć pracę i o PPS-ach. Co to jest pps Przemek? Jak przyjeżdżasz tutaj, to musisz to wyrobić, tak? Tak, zgadza się. PPS to jest, to jest. Skrót. Wiesz od czego? Skrót to jest. Nie, nie pamiętam skrótu. Ale, ale jest, to, jest to numer, najważniejszy numer tutaj w Irlandii, który służy... Identyfikacji. Tak, służy do, do, do wszelkich aspektów tutaj. Taki Coś takiego NIPS po, połączony z PSL-em i, i z Regonem też, bo, bo jeżeli ma się na przykład działalność, gospodarczą, jednoosobową, to się też posługuje PPS-em. Także wszystko w jednym, nie trzeba mieć pięciu numerów, tylko jeden wystarczy do ubezpieczenia, do do jakiejś wizytu lekarza do pracy do, do, do wszystkiego fajne jest śmieszne coś, że, że w Irlandii nie ma dowodów osobistych, jedynym właśnie takim oficjalnym Dokumentem jest, jest paszport, albo właśnie to H-card, którym się pokazuje gdzieś tam, żeby kupić alkohol albo papierosy. Dobra, czyli przyjeżdżasz do Irlandii, masz HT, masz już tam wszystko załatwione i chciałbyś sobie załatwić pracę, czyli, czyli gdzie idziesz i, i jak to wygląda? No, numer PPS wyrabia się w lokalnym Social welfare, czyli to w takim biurze socjalnym, coś takiego. No tutaj irlandzkie władze nie, nie przywiązują. Jakiegoś dużego znaczenia do, do tego, gdzie się mieszka, ale przy, przy tym, przy tym PPS-ie to, to jest jednak ważne i, i bez tego nie można, nie można tego wyrobić. Zatem masz ten PPS, dostajesz po tygodniu na przykład, no i co dalej? Jak to wygląda? Idziesz sobie do, do pracy, w pierwszej na przykład pokazujesz PPS i, i co? Albo na przykład jak nie masz PPS-a? To co jest z podatkiem, jak to wygląda, bo ile, ile wynosi wartość bazowa podstawowa podatku, ile płacisz podatku? Jak dostaniesz np. 1000 euro, to ile płacisz podatku? Tutaj sprawa wygląda tak, że, że wartość podatku zależy od t, tego, czy jesteś np. singlem, czy jesteś zamężnym, czy żonatym, czy, czy się zarabia dużo, czy mało. Wszystko zależy o, od indywidualnych tutaj rozwiązań i, i, i cały ten próg podatkowy ustala Urząd Skarbowy. Jak wygląda ilość godzin w tygodniu i ile dostajesz za godzinkę pracy? Tak minimalnie, bo wiemy, że minimalna praca ostatnio wzrosła. Tutaj przy, przy zatrudnianiu są dwie drogi. Albo się samemu uda do Urzędu Skarbowego i właśnie się ustali ten, ten próg podatkowy, albo pracodawca. Pracodawca to robi za nas. Wypełnia się taki druk zgłoszeniowy się nazywa form 12A który się wypełnia urząd skarbowy ustala ten, ten nasz, nasz, nasz próg podatkowy i, no i pracujemy i jurki lecą na konto tak tylko że irlandzkie tutaj irlandzcy pracow, pra, pracodawcy są jak zwykle opieszali, urzędy, urzędy też czasami i czasami można czekać na ten, na ten certyfikat podatkowy, można czekać dług, dość długo i dopóki się nie dostanie tego, tego certyfikatu, dopóki nie ustalą tego naszego progu podatkowego, płaci się taki specjalny podatek, nazywa się emergency tax, taki jakby podatek awaryjny. nie? Tak, to jest, to jest wielkie... 40. Czyli możesz pracować bez PPS-u, ale płacisz wtedy bardzo duży podatek, tak? Tak to wygląda w skrócie. No tak, tak to wygląda. Kasują nas, nas, nas ogromnie. Z tym, że, z tym, że po, po otrzymaniu tego certyfikatu następuje zwrot i, i wszystko, cały napłacony podatek jest nam zwracany, także, także tyle dobrego. Tak, i to szybko, wszystko ładnie. Sprawy takie finansowe tutaj bardzo, bardzo fajnie wyglądają, wszystko jest przejrzyste jak i takie ubezpieczenia też można sobie zadzwonić po takich numer i sprawdzić ile się tam ma na koncie w sprawach ubezpieczenia to nie tak, że Polska, że ZUS po prostu jest kosmiczną instytucją i, i nigdy nie wiesz, ile masz na koncie jakichś tam swoich oszczędności, a tutaj wszystko jest czyściutkie, wszystko do sprawdzenia wszystko łatwo można, można uzyskać, jeśli chodzi o informacje. Coś jeszcze na koniec? dodamy o tej, tej stawce minimalnej, możemy no. troszkę powiedzieć. 8,65? 8,65 dla, dla pracowników, którzy, którzy pracują powyżej dwóch lat w zawodzie, którzy mają doświadczenie i są pe pełnoletni. To, to my, to my. Tak, to tak wygląda. A dla takich, e, tutaj należy zaznaczyć, że, że branża budowlana ma, ma swoje oddzielne stawki. Tak, chyba 13 ileś. Nie, 100%. nawet wie, więcej. a 17 nawet. Nie ale, jest. Tak, a... Warto budowlankę skończyć w Polsce. No, warto. Także w Polsce teraz się śmieją, że, że trzeba było zawodówkę kończyć, no. a nie studia. No. A nie, no. a nie, no. Bo no. się zarabia dobre, no. dobre pieniądze. Tak magister z kielnią, Dlaczego nie? Tak to wygląda. 10 minut nawijania o PPS-ach, pieniążkach i o pierwszej pracy. To tyle. Dziękujemy.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 i już swoim głosem raczy nas tutaj, słuchaczy wszystkich świata. Właśnie ostatnie koczowisko było już z Martinem, nie z Hugo. Na razie przez wakacje koczowisko nadaje tylko, przez, e, tylko w poniedziałki, ale Martin już powoli, już powoli zaczął się przyzwyczajać do nowego studia. Co jeszcze w polskim podcastingu? Podcast dźwiękoszczelny, Łukasz Witkowski ostatnio o tym mówił, a jest to podcast taki może nie do końca podcastowy, jakby to powiedzieć, taki na 100% podcast, ale są to zapisy muzyczne, audycji, zapisy dźwiękowe audycji Jurka Wsiaka, która to audycja ukazuje się w Radiu Wawa i Szczepan Szczepkowski jest założycielem jakby tego całego Przedsięwzięcia całego podcastu. No i on to wymyślił. Tylko miał problemy, właśnie z wrzuceniem tego gdzieś na sieć, z wrzuceniem tego, żeby się pojawiło w iTunes. Ale tutaj miał niezawodnego kolegę, który na pewno wszystko wie, na pewno dobrze to wszystko zrobi. Czyli zadzwonił do mnie. No i poprosił mnie tutaj, Filip jest taka sprawa, bla bla bla, no żeby to było w iTunesie, nie. Więc. Proszę sobie wejść na stronę nie tylko .com. Po prawej stronie jest w zakładkach to co słucham, czyli podcast dźwięk kosztelny. sobie, wejść w link dźwięk na stronie bardzo ładnie, którą zrobiłem, jest link subscribe i wtedy w iTunesie albo w jakimś innym programie, w którym słuchacie Juice albo, albo na przykład program Martina, czyli Podcaster. tam wszystko będzie idealnie działać. Zatem nowy polski podcast, taki nie do końca podcast stuprocentowy, ale ale warto słuchać, bo Jurek naprawdę ma dużo do powiedzenia. Tak to wygląda. Dobra, dobra, kończymy już pomalutko ten podcast, jakaś muzyczka, jakieś coś małego i kończymy. Dziękuję. Ale gadałem. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. Dobra, to już moi drodzy słuchacze, kochani słuchacze. Koniec podcastu. Chciałem, chciałem wyjaśnić wycieczki Gigi na samym początku. A propos czerwka i, i ankiety. Jest na stronie Nowa Ankieta. Ale to ankieta jest za pomysłem czerwka. Proszę sobie zobaczyć ankietę. No i takie oni osobiste wiczki między sobą tutaj wymieniają, więc przepraszamy za taką prywatę. Dobra, koniec podcastu numer 98. I, i, I nagrywając ten podcast chyba zmieniłem zdanie. Nie wiem, czy będzie dokładnie podcast włoski następny, ale, ale coś wymyślimy. Ja mam 150 pomysłów na godzinę, więc zobaczymy, ale będzie podcast pod tytułem, chyba już jestem przekonany, 99. Tak to wygląda. Dobra, to tyle. To tyle, to tyle. Podcast zaczął się śniadaniem, a... Wiadomo, że w moim podcaście zazwyczaj wszystko jest poukładane tak ładnie. Musi być początek, musi być koniec. A jeśli jest koniec, to co jest po śniadaniu? Nie obiad, nie obiad. Kolacja. Czyli bez kolacji nie chcę spać tym utworem. Żegnamy się z moimi, naszymi drogimi słuchaczami. To mówił Filip. Gigi gdzieś lata jeszcze tutaj niedaleko. Je kolacje i to wszystko w dzisiejszym podcaście. Dziękujemy i zapraszamy na podcast 99. Czyś trans? Czyś homo Czyś nawet pederasta Słuchaj z Detroit Podcasta Przepraszam Podcastu Tak powinna powinno mówić Maniana Tequila maniana Pozbieram się do śniadania I ona wtedy stanęła w, w moich drzwiach I powiedziała tak po dziesiątej w nocy bo będę płakać a ja jej na to powiedziałem że zasadniczego ja się nie przyjmuję jak kobiety płaczą <grymne> ze szczęścia i łzy i i krzyczą gośno ełwania, tequila marihuana i sekso! i sekso i sekso! Ja bez To dopis taką robotą. do biura. Ja bez kołaczy nie chcę spać. Ja bez kołaczy nie chcę spać. Hey! Nie! Ja, ja bez kołaczy nie chcę spać. Ja bez